Takim żyliśmy w świecie. Taśma czwarta, ścieżka druga. Jest to może nieuniknione zjawisko, że z upływem lat kierowania ważnym i możnym resortem państwowym gromadzą się w osobowości szefa, obok kapitału rutyny i doświadczenia, pewne spaczenia czy dewiacje psychiczne spowodowane zarówno chwalstwem otoczenia, jak i stopniowym zanikiem zmysłu samokrytyki. Podobne objawy można też skonstatować w wystąpieniach publicznych i działalności ministra Beka. Szczególnie od połowy 1935 roku. W jego pośmiertnie wydanej książce Dernier rapport, wykazującej tak głęboką i przenikliwą znajomość międzynarodowego mechanizmu politycznego, można znaleźć surową, czasem zjadliwą i niesprawiedliwą krytykę obcych mężów stanu, a również jego poprzednika na stanowisku szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce Augusta Zalewskiego, przy rosnącym stale samouznaniu dla własnych wystąpień czy osiągnięć. Te posunięcia, przygotowywane początkowo precyzyjnie i pieczołowicie przez wytrawny i fachowy aparat ministerstwa, z biegiem lat coraz częściej mają charakter nieprzemyślanej do końca improwizacji, to też nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Pierwsze takie większe potknięcie miało miejsce w połowie września 1934 roku na terenie Ligi Narodów. Wówczas to minister Beck wypowiedział jednostronnie obowiązujący Polskę układ, z 28 czerwca 1919 roku o ochronie praw mniejszości narodowych. Z polskiego punktu widzenia krok ten miał swoje uzasadnienie. Głównie szło o zabezpieczenie przed wtrącaniem się do spraw polskich przez wstępujący właśnie do Ligi Narodów Związek Radziecki. Formalnie też wniosek polski domagał się usunięcia wszelkiej dyskryminacji, czyli uogólnienia zobowiązań co do ochrony mniejszości narodowych wedle identycznej procedury. Nie można jednak było przejść do porządku nad tym, że zobowiązanie polskie było formalnie związane z uznaniem granic naszych przez czynniki międzynarodowe, a także, że w naszym państwowym interesie leżało jak najsumienniejsze przestrzeganie istniejących złych czy dobrych zobowiązań traktatowych. W rezultacie, obok ostrej krytyki kroku polskiego przez ministrów brytyjskiego Simona i francuskiego Bartou, przedstawiciele Niemiec i Włoch podkreślili dobitnie, oczywiście na różnych drogach, Istniejący związek między układem o ochronie mniejszości a sprawą granic Polski. Toteż reprezentant Polski uznał za chwilowo najkorzystniejsze wycofanie wniosku ministra Beka spod głosowania. Oczywiście iż pomyłki, a nawet ciężkie błędy, są w dziedzinie polityki zagranicznej często nie do uniknięcia nawet przez najwytrawniejszego dyplomata. Z reguły stoi się tu przed koniecznością rozwiązywania jednego równania wypełnionego całym szeregiem niewiadomych. Hipotezy są tu częste, pewniki wielką rzadkością. Ale zadaniem rozbudowanego i wyposażonego obficie w środki materialne resortu jest takie przygotowanie i naświetlenie ministrowi każdej ważniejszej sprawy, by pomyłki i niepowodzenia zredukować do granic możliwie najmniejszych. Trzeba przyznać, że resort Becka był na wysokości swojego zadania. Jednakże Beck z upływem lat ulegał coraz wyraźniej złudzeniu, że sam wie wszystko lepiej niż cały zespół jego fachowych współpracowników. Nie bez pewnej słuszności twierdzi sumienny znawca tego resortu, Kajetan Morawski, że Beck z błędnego założenia wyciągał inteligentnie nieżyciowe wnioski, a w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ludzie myślący inaczej lub w ogóle myślący samodzielnie usuwani byli z urzędu. W tych warunkach potknięcia musiały się mnożyć. Ten niekorzystny stan rzeczy podsycała coraz bardziej dwoista natura beka o obliczu i postawie cywilnej i wojskowej. Aktualną i ważką sprawą w 1934 roku stała się próba przeforsowania koncepcji zbiorowego bezpieczeństwa we wschodniej i centralnej części Europy, tzw. Paktu Wschodniego. Głównymi propagatorami tej koncepcji były rządy francuski i radziecki, a najważniejszymi uczestnikami paktu miały być Niemcy, Rosja i Polska ale Niemcy i Polska z nieco odmiennych powodów były przeciwne temu projektowi. W szerokiej opinii publicznej, nieświadomej kulisów tej sprawy, Polska naraziła się jednak na zarzut współdziałania z Niemcami hitlerowskimi. W tych warunkach Beck, znając pozytywne nastawienie małej Enty do Paktu Wschodniego, usiłował skłonić do zajęcia negatywnego stanowiska w tej sprawie przynajmniej niektóre z państw bałtyckich. To też w połowie 1934 roku Udał się on m.in. z wizytą do Łotwy, w złudnej nadziei skłonienia jej rząd do przyłączenia się do tezy polskiej. To się nie powiodło. W czasie wizyty Beka w Rydze jego kolega Łotewski oświadczył publicznie, że jego kraj i rząd nie uchyli się od współpracy w ramach Paktu Wschodniego. Pod koniec lipca tego roku wszystkie państwa bałtyckie zadeklarowały solidarnie w Moskwie, że popierają w całej rozciągłości koncepcję Paktu Wschodniego. Podobne siły motoryczne sprawiły, jak wydaje się, że polityka gdańska, Beka, nie zawsze była szczęśliwa. Wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku, profesor historii i historiozofii w Bazylei, człowiek cieszący się dużym autorytetem i wpływami w sferach międzynarodowych, żali się 7 listopada 1937 roku, że polityka polska dopomogła w ostatnich latach do osłabienia pozycji Ligi Narodów w Gdańsku, a równocześnie zdewaluowała polskie uprawnienia w Wolnym Mieście. Przypuszczenie Beka, że w sprawie Gdańskiej można się porozumieć bezpośrednio z Niemcami, eliminując Ligę Narodów i swoich zachodnich przyjaciół, okazało się błędne. Skutek tych zabiegów był taki, że 18 października 1937 roku minister Neurath oświadczył ambasadorowi Lipskiemu z naciskiem, że wisząca pomiędzy Niemcami i Polską sprawa Gdańska wymagać będzie zasadniczego rozwiązania, przy czym nie pozostawił wątpliwości, że rozumie przez to przyłączenie Gdańska do Reichu. W tym czasie ożywia Beka nowa idea. W obliczu dwóch wrogich bloków, faszystowskiego i demokratycznego, pragnie on zorganizować trzecią siłę – blok państw neutralnych znajdujących się pod wpływami Polski. Dla dwóch powodów koncepcja ta nie może mieć powodzenia. Po pierwsze dlatego, że – oczywiście niesłusznie – opinia międzynarodowa poczytuje politykę polską za niewyraźną, nieszczerą i budzącą zadrażnienia – Prasa francuska pod koniec okresu międzywojennego pisze i propaguje otwarcie: La Pologne reste notre allié en droit, elle plus en fait. Po drugie, nie ma oddanych współpartnerów dla tej idei. Ani państwa skandynawskie, ani bałtyckie, ani tym bardziej mała Entente, ani Węgry, ani państwa bałkańskie nie dostrzegały wyraźnych korzyści dla siebie z takiej demonstracji drażniącej tylko groźnych rekinów. Ten stan rzeczy charakteryzował dość wymownie fakt, że szef najbardziej Polsce przyjaznego państwa, to jest Węgier, admirał Horty, apelował na początku 1938 roku do Polski, aby w imię wielkich i wspólnych celów zwróciła Niemcom Gdańsk i korytarz. Stopniowo coraz częściej na arenie międzynarodowej pojawiać się poczyna jako reprezentant polski minister-pułkownik Józef Beck. Jestem jak najdalszy od uwłaczania wysokiej i odpowiedzialnej szarży pułkownikowskiej w wojsku. Sądzę tylko, że to, co jest rozumne, dobre i właściwe w ramach organizacyjnych wojska, może być czasem złe lub pożałowania godne w działalności cywilnego ministra spraw zagranicznych. Beck był szczególnie silnie przywiązany do swojej szarży pułkownikowskiej i do wojskowych form działania. Lubował się w mundurze i etykiecie wojskowej. Obcy znali te słabe strony polskiego ministra, i często nie szczędzili mu bezwartościowych uprzejmości. W lipcu 1935 roku Niemcy przyjmowali go w Berlinie z wielkimi honorami wojskowymi, a ceremonia opowitania go w Rzymie w marcu 1938 roku był prawie królewski. Beck nie omieszkał podkreślić tego wyraźnie w swoim pamiętniku napisanym przez pułkownika i zatytułowanym manierą wojskową jako Dernier Rapport. Przyjaźnie usposobiony do Beka były ambasador i minister Edward Raczyński, przytacza w swoich wspomnieniach incydent, który normalnie nie mógł zdarzyć się ani szefowi spraw zagranicznych, ani nawet pułkownikowi za życia Piłsudskiego. Zdarzył się jednak ministrowi Bekowi. Oto w listopadzie 1936 roku, w czasie oficjalnego pobytu polskiego ministra w Londynie, brytyjski foreign office wydał bankiet na cześć polskiego gościa, zapraszając najbardziej wpływowe osobistości stolicy. Edward Raczyński pisze, wymęczony wizytą minister wypił na tym obiedzie kieliszek lub dwa, co wystarczyło by usposobić go egocentrycznie i zaczepliwie. To też rozmowa jego z Mantegiu Normanem, papieżem londyńskiej city, wypadła niedobrze przy wyraźnej obustronnej irytacji. A był to człowiek miarodajny w dziedzinie wszelkich międzynarodowych operacji finansowych Anglii w tym czasie. W maju 1937 roku Polska, podobnie jak wiele innych krajów, wysłała na uroczystości kolonacyjne Jerzego VI do Londynu delegację rządową pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych. Na uroczystościach tych minister Beck, może dla większego splendoru, wystąpił w mundurze pułkownika, co oczywiście było różnie komentowane. To pułkownikowskie hobby Becka powiązane było z przesadnym przeświadczeniem o przemożnej roli polskiego ministra spraw zagranicznych na europejskiej arenie politycznej. Tak na przykład... W chwili, gdy wszystkie struny gry międzynarodowej były napięte na całym kontynencie do granic wytrzymałości, Beck dla podkreślenia swojego stoickiego spokoju udaje się pod koniec maja 1938 roku z rewizytą do Sztokholmu. Z zadowoleniem notuje w swoim pamiętniku, że na samą wiadomość o jego podróży międzynarodowa giełda niezwłocznie uspokoiła się. Jednakże wszystko to nie posiada większego i trwalszego znaczenia wobec dwóch rozgrywek i akcji politycznych podjętych przez ministra Beka pod koniec 1938 roku. Idzie tu o sprawę Zaolzia i wystąpień wiążących się bezpośrednio i pośrednio z zagadnieniem wspólnej granicy polsko-węgierskiej. W sprawie Zaolzia cała nawarstwiona przeszłość historyczna, a nawet pewne argumenty taktyczne, przemawiały na korzyść stanowiska Polski i postulatu ministra Beka skierowania do Czechosłowacji dwunastogodzinnego ultimatum z żądaniem cesji za Olzia. Po załamaniu się państw centralnych w 1918 roku obie dzielnicowe rady narodowe, Czeska i Polska, zgodnie i sprawiedliwie podzieliły Cieszyński Śląsk według granicy etnograficznej. Jednak w obliczu powikłań zbrojnych na wszystkich prawie pograniczach Polski Czesi wykorzystali nasze trudności i zajęli siłą polskie za Olzie. Wytworzyło to nieprzyjazne napięcia pomiędzy obu bratnimi narodami. Marszałek Piłsudski, nie zgłaszając wyraźnie postulatu odzyskania za Olzia, próbował kilkakrotnie na różnych płaszczyznach doprowadzić do odprężenia z naszym południowo-zachodnim sąsiadem. W pewnym fragmencie gospodarczym tego planu polecił i mnie wykonać określone zadanie. Byłem wówczas przez kilka dni w Czechosłowacji przez parę godzin rozmawiałem z prezydentem Masarykiem na zamku w Topolcankach. Z wielu powodów nie udało się wówczas stępić ostrza niechęci czesko-polskiej. Nie było to winą rządów pomajowych. Wielki przyjaciel narodu czeskiego i słowackiego, Vincenty Witos, w czasie swojego azylu politycznego w Czechosłowacji napisał na ten temat W stosunku do Polski rząd czechosłowacki posługiwał się nie tylko przemocą, ale także zdradą, połamawszy wszystkie dobrowolnie zawarte umowy. Inny czołowy polityk Ludowiec Maciej Rataj, były marszałek Sejmu, powiedział na wiosnę 1938 roku do wybitnego czeskiego historyka, polityka i publicysty, wysłannika rządu praskiego dla nawiązania kontaktów z opozycją polską, Fiali, że gdybym został dzisiaj ministrem spraw zagranicznych, nie mógłbym właściwie robić nic innego jak to, co czyni obecnie Beck. Na konferencji w dniu 30 września 1938 roku na zamku w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, marszałka Śmigłego Rydza, premiera, ministrów spraw zagranicznych i skarbu, minister Beck wysunął również argumenty taktyczno-polityczne, mające wesprzeć jego wniosek wysłania niezwłocznie ultimatum do Pragi. Twierdził on, nie bez słuszności, że to, co wydarzyło się w Monachium i co było reminiscencją projektowanego przed paru laty Paktu Czterech, może się stać bardzo niebezpiecznym precedensem na przyszłość, również w odniesieniu do żywotnych spraw Polski. Należy jego zdaniem szybko i możliwie drastycznie przeciwstawić się takim metodom załatwiania konfliktów terytorialnych, wywołując widmo niezbyt prawdopodobnej w tym przypadku wojny. Tylko takie zdecydowane i odważne wystąpienie Polski może uchronić się przed powtórzeniem się nowego monachium. Również bliskie sąsiedztwo Niemiec w tym rejonie zmusza Polskę do niezwłocznego działania. Jeżeli będziemy wahać się i zwlekać, to powstać może niebezpieczeństwo zagarnięcia tego cennego, wysoko uprzemysłowionego skrawka ziemi przez Niemcy. Wówczas sprawa polskich pretensji do Zaolzia byłaby przekreślona na długo. W końcu, mówił Beck, domagamy się od dłuższego czasu i mamy zasadniczą zgodę rządu czechosłowackiego równorzędnego traktowania postulatów polskich z prawami przyznanymi przez Czechosłowację mniejszości niemieckiej. Dziś, gdy rząd praski odstępuje Rzeszy Ziemie zamieszkałe przez Niemców i to za aprobatą mocarstw zachodnich, musimy upomnieć się stanowczo o analogiczne uregulowanie małego, ale rzeczowo uzasadnionego postulatu Polski. Z tymi wywodami Beka zgadzali się w zasadzie wszyscy uczestnicy konferencji na zamku w dniu 30 września 1938 roku. Ostre spięcie powstało dopiero wówczas, gdy jeden z uczestników, minister skarbu, sprzeciwił się ultymatywnej formie polskiego wystąpienia w chwili wyjątkowo nieodpowiedniej, dającej pozory merytorycznego i taktycznego współdziałania z agresorem hitlerowskim przeciwko Czechosłowacji. Apelował on, by zastosować w tym przypadku normalną procedurę dyplomatyczną i wytworzyć możliwie spokojną i rzeczową atmosferę. Szło po pierwsze o to, aby w opinii publicznej nie identyfikować postępowania polskiego z niemieckim. Powtórę, aby nie działać zbyt pospiesznie i ponadto w warunkach dysharmonii z naszymi przyjaciółmi na zachodzie. Wreszcie po trzecie, aby nie stwarzać niebezpiecznego pretekstu dla interwencji Związku Radzieckiego, związanego przecież układem o warunkowej pomocy dla Czechosłowacji. Marszałek Śmigły gwałtownie przeciwstawił się tym wywodom. Natomiast minister Beck zlekceważył dwa pierwsze motywy, a na trzeci wcale nie odpowiedział, choć był już w posiadaniu cierpkiej i nieco dwuznacznej noty radzieckiej z dnia 22 września tego roku, który jednak nie podał do wiadomości uczestników konferencji. Jeszcze tego samego dnia ultimatum polskie zostało skierowane do Pragi. W wymaganym terminie, 1 września 1938 roku, przyjęto żądania polskie. Marszałek śmigły rydz i minister Beck triumfowali. Chwilowo naraziliśmy się tylko na słowne potępienie naszej akcji przez wielu wpływowych polityków Zachodu i Wschodu. Ale sprawa nie została w ten sposób zamknięta ostatecznie. Organicznie z tą sprawą związał się drugi kompleks zagadnień wynikających z postępującego rozkładu państwa czechosłowackiego pod brutalnymi ciosami zadawanymi mu przez Hitlera w latach 1938-39. Wówczas Beck postawił sobie poza rewindykacją za Olzia, Trzy dodatkowe cele polityczne. Przejęcie w tej czy innej formie opieki nad samodzielną Słowacją przez Polskę albo łącznie przez Polskę i Węgry. Wzmocnienie prestiżu politycznego przez uczestnictwo Polski w ustaleniu nowej granicy rozdzielającej Słowację od Węgier, a wreszcie zrealizowanie postulatów wspólnej i bezpośredniej granicy polsko-węgierskiej. Należało jednak brać przy tym pod uwagę fakt, że Niemcy hitlerowskie nie zgodzą się ani na pokrzyżowanie ich własnych planów, co do strategicznego okrążenia Polski, w czym wysunięty na wschód obszar Słowacji miał odgrywać ważną rolę, ani też na żadne, nawet najmniejsze wzmocnienie politycznej pozycji naszego państwa, chyba tylko za cenę jawnego i integralnego włączenia Polski w orbitę interesów i coraz bardziej ryzykackich posunięć politycznych oraz prestiżowych Niemiec. W efekcie końcowym prowadziłoby to jednak do przekreślenia naszej niepodległości. Na co więc mogliśmy liczyć, podejmując tak szeroko zakreśloną akcję międzynarodową? Otóż nie na własną, dostatecznie dużą potęgę państwową i nie na możnych, a nie zawodnych sojuszników. Własne siły militarne poczynaliśmy wówczas dopiero wzmacniać i z trudem doprowadzać do wymaganego poziomu jakościowego, osiągniętego nieco wcześniej przez główne państwa europejskie. W żadnym przypadku zaś nie mogliśmy wyrównać wojskowego potencjału ilościowego z naszymi prawdopodobnymi przeciwnikami. Do tej gry nie mieliśmy też możnych wstrzymierzeńców. Nie tylko przywódcy Związku Radzieckiego i małej Entente spoglądali wrogo na aktualne tendencje polityczne Polski, ale również i odpowiedzialni politycy demokracji zachodnich odnosili się do nich z wyraźną niechęcią spotęgowaną po rewindykacji za Olzia. też rezultat naszej inicjatywy podjętej pod koniec 1938 roku nie mógł być dla nas pomyślny. Czechosłowacka Ruś Przykarpacka była praktycznie jedynym okręgiem, który mógł być zajęty siłą przez wojska węgierskie, by następnie doprowadzić do utworzenia upragnionej wspólnej granicy węgiersko-polskiej. Ale Węgrzy obawiali się reakcji Małej Ententy, w szczególności Rumunii, a także nie chcieli narażać się na niezadowolenie Niemiec. Sprawa skomplikowała się, gdy rząd praski 8 października 1938 roku nadał Rusi Przykarpackiej szeroką autonomię. Już następnego dnia powstał na tej podstawie w Uszchorodzie rząd Ukrainy Zakarpackiej pod przewodnictwem Wołoszyna. Fakt ten zelektryzował ludność ukraińską w Galicji Wschodniej, a liczne zastępy strzelców siczowych przedostały się z Polski na teren Ukrainy Zakarpackiej, uważanej wówczas za rodzaj piemontu przyszłej zjednoczonej i niepodległej Ukrainy. Rząd Wołoszyna jako antypolski i antysowiecki cieszył się wyraźną protekcją Niemiec. W tych warunkach Węgrzy obawiali się wkroczyć na drogę faktów dokonanych. Wówczas minister Beck postanowił przyspieszyć bieg pożądanych wypadków i rozstrzygnięć. Przede wszystkim pragnął on zjednoczyć sprzymierzoną Rumunię dla idei uzyskania przez Polskę wspólnej granicy z Węgrami, rozbrajając jej negatywny stosunek do częściowej choćby, a tak niebezpiecznej perspektywicznie dla Rumunii rewindykacji węgierskich granic historycznych. Beck sądził, że ten cel osiągnie, proponując Rumunii w porozumieniu z Węgrami, nieznaczny zresztą udział w parcelacji terytorium Rusi Przykarpackiej. Gdy rząd rumuński związany paktem sojuszniczym w ramach Małej Autenty odniósł się negatywnie do tej myśli, Beck postanowił przedłożyć osobiście swoje sugestie królowi Karolowi II, licząc na zasadniczą przynajmniej ich aprobatę. Istotnie, dnia 19 października 1938 roku Doszła do skutku wizyta ministra Beka w towarzystwie ambasadora Rożera Raczyńskiego u króla Rumunii w Galacu na jachcie królewskim. W naradzie wziął udział ponadto rumuński minister spraw zagranicznych Petrescu Comen, ten sam, jeśli mnie pamięć nie myli, który w 1944 roku dokonał ważnego i historycznego dzieła, doprowadzając do zerwania stosunków sojuszniczych Rumunii z Niemcami i nawiązania wojskowej i politycznej współpracy z blokiem antyhitlerowskim. Beck, zgodnie z własną późniejszą relacją, przedstawił przebieg tej narady następująco. Celem jego wizyty jest chęć porozumienia się co do losów Rusi przykarpackiej na wypadek całkowitego rozkładu państwa czechosłowackiego. Logika, mówił minister Beck, wymaga, aby los tej prowincji był rozstrzygnięty przez porozumienie się Rumunii, Polski i Węgier. Rząd węgierski prosił ministra Becka o podjęcie inicjatywy w tej sprawie, więc on przedkłada królowi zasady swojej koncepcji terytorialnego podziału Rusi pomiędzy Węgry i Rumunię. Oczywiście, iż Polska sama nie zgłasza tu żadnych pretensji terytorialnych. Trzeba jednak zrozumieć, że rząd rumuński, który był złączony silniejszymi więzami interesów z Czechosłowacją niż z Polską, mógł się poczuć dotknięty forsowaniem sugestii beka. Czechosłowacja jako żywy twór państwowy wciąż jeszcze istniała. To też minister Komnen Un parfait imbécile, jak pisze Beck, wylał na niego istny potop słów, pozbawionych wszelkiego sensu, z których on nic nie rozumiał. Negatywne nastawienie Rumunii do zamiarów Becka potwierdził w sposób wyraźny i spokojny król Karol II. Swoją relację z tej konferencji uzupełnia minister Beck informacją, że ów imbécile postarał się o rozgłoszenie w całej Europie przebiegu tej poufnej narady z dodatkiem własnych, wysoce krytycznych komentarzy. Nieco później wydał on jeszcze jak najsurowszą opinię o charakterze polskiego ministra, dorzucając złośliwą uwagę, że dyplomacją nie można komenderować jak szwadronem Ułanów. Na tym prestiżowo przykrym incydencie sprawa granicy węgiersko-polskiej nie została jednak wyczerpana i zamknięta. Pod koniec października 1938 roku Węgrzy wyrazili zgodę na arbitraż państw OSI Berlin-Rzym w sprawie ustalenia ich nowej granicy ze Słowacją, i rozstrzygnięcia kompleksu zagadnień związanych z Rusią Przykarpacką. Wówczas minister Beck zaproponował udział Polski w tym sądzie rozjemczym. Prawie odwrotnie, bo 30 października rząd niemiecki polecił zawiadomić Beka, że uważa udział Polski w sądzie arbitrażowym za zbędny. Już 2 listopada sąd ten wydał orzeczenie, w którym poza drobnymi poprawkami granicy słowacko-węgierskiej potwierdził samodzielność Rusi Przykarpackiej w związku federacyjnym z Czechosłowacją. Dopiero w połowie marca 1939 roku, gdy Hitler łamiąc własne, świeże i uroczyste zapewnienia i ryzykując wielki konflikt międzynarodowy zajmuje zbrojnie Czechy i Morawy oraz rozciąga opiekę wojskową na Słowację, wojska węgierskie wykorzystując moment przystępują do akcji i okupują Ruś Przykarpacką. Jednakże w ciągu ostatnich kilku miesięcy cała sytuacja polityczna w centralnej Europie uległa radykalnej zmianie. Wobec zbrojnej, a bezkarnej agresji hitlerowskiej, jawnego i systematycznego gwałcenia prawa samostanowienia narodów, wobec zupełnego okrążenia militarnego Polski i preparowania jej do czwartego rozbioru, takie sprawy jak wspólna i przyjazna, ale peryferyjna granica węgiersko-polska straciła swoje niedawne znaczenie polityczne, strategiczne i gospodarcze. Zawytworzony ogólny stan rzeczy w latach 1938 39 nie można oczywiście obarczać odpowiedzialnością nawet z węższego polskiego punktu widzenia ministra Beka. Nie miał on i nie mógł mieć jakiegokolwiek wpływu na agresywne instynkty Niemiec hitlerowskich. Do równowagi politycznej nie mogła ich przywołać ani Anglia czy Francja, ani ostrzegawczy głos prezydenta Stanów Zjednoczonych. Józef Beck nie był zwolennikiem metod monachijskich nie był stronnikiem tendencji ograniczania odpowiedzialności głównych mocarstw świata do słownych, bezwartościowych protestów i niepopartych siłą deklaracji. Atmosfera polityczna była przesycona bezprawiem i wiarołomstwem, a najuroczystsze dobrowolne zobowiązania praktycznie nie miały żadnej wartości. Ale gdy wielu mężów stanu traciło już wiarę w zachowanie pokoju, Beck odtrącał napór tego fatalizmu, Wierzył jeszcze i walczył o pokojowe metody rozstrzygania konfliktów międzynarodowych. Może najlapidarniej, ale całkowicie słusznie ocenił ten zasadniczy rozdział polityki Beka, socjalista i przeciwnik rządów sanacyjnych, Adam Ciołkosz, mówiąc Pragnął on istotnie ocalić pokój i prowadził pokojową politykę. Zasadniczym błędem jego działalności było to, że wierzył, iż regulując stosunki z Niemcami, ubezpiecza pokój na trwałe”. Również wybitny rumuński minister spraw zagranicznych, następca Komnena, Gafenku, który odbył z ministrem polskim kilka poufnych rozmów, odpierając lansowane za granicą zarzuty, stwierdził w swoich pamiętnikach, że patriotyzm Beka nie był skalany germanofilstwem. Pragnął on z najlepszą wolą i wiarą wzmocnić prestiż państwa polskiego, wykorzenić metody dyskryminacyjne narzucone Polsce w chwilach jej odradzania się, a więc i słabości, Zmusić do szanowania jej dobrze nabytych praw historycznych i rzeczowych, zapomnianych w ciągu prawie półtora wieku niewoli i podziałów, oraz zachować spokój i równowagę pomiędzy dwoma trudnymi, a potężnymi sąsiadami. Trzeba wreszcie, w imię obiektywizmu, powiedzieć, że krytyka działalności Beka jest łatwa, gdyż jak każda aktywna indywidualność, popełniał on wiele pomyłek i błędów. Ale znalezienie innej, zasadniczo odmiennej alternatywy polityki polskiej jest nawet dziś po rozegraniu wielkiego dramatu wojennego niezmiernie trudne. Dwie takie różne koncepcje kryły się wówczas w zakamarkach politycznych Polski. Jedna z nich głosiła chęć pełnej kapitulacji wobec Sowietów celem rzekomej obrony Polski przed spodziewaną agresją hitlerowską. Druga sugerowała zbratanie się z Hitlerem przeciwko zachłannej ekspansji komunizmu stalinowskiego. Obie te deprawacje polityczne Beck odrzucał zdecydowanie i kategorycznie. Wybrał drogę kamienistą, trudną, pełną jawnych i ukrytych niebezpieczeństw, ale prostą i polską. Władysław Sikorski Jakiś tragiczny fatalizm zaciążył na życiu i działalności publicznej i wreszcie na śmierci Władysława Sikorskiego. Jego wielostronne uzdolnienia i wybitny zmysł organizacyjny, jego wrodzona inteligencja, jego talent logicznego formułowania myśli i przemawiania jego instynkt wodzowski i militarny, jego reprezentacyjna postawa oraz łatwość przystosowania się do zmieniających się warunków i okoliczności, a przede wszystkim jego wielka ambicja i niezłomna wiara we własne siły, predestynowały go do odegrania zupełnie pierwszoplanowej roli w przełomowym okresie odzyskiwania niepodległości i budowania pierwszych zrębów nowoczesnego państwa polskiego. Niestety te wszystkie niewątpliwe zalety i nieprzeciętne wartości tkwiące w osobowości Władysława Sikorskiego były dość często usuwane w cień albo nawet niwelowane całkowicie przez gwałtowne wybuchy małostkowych, drugorzędnych, a przejawiających się sporadycznie cech jego charakteru i sił umysłowych. W rzeczywistości krzewiły się w nim najbardziej sprzeczne i przeciwstawne właściwości duchowe, z których jedne reagowały szybko i prawidłowo na sprawy wielkie i doniosłe, gdy inne były uczulone i wrażliwe na podniety zaprawione ślepą nienawiścią, uporem i jadem zemsty, a więc na podniety niegodne wielkiego męża stanu i jednostki o formacie historycznym. Powodowało to ujemną, może nie zawsze sprawiedliwą, ocenę wartości reprezentowanych przez Sikorskiego, a w każdym razie paraliżowało możliwość pełnego wyzyskania jego sił twórczych dla dobra państwa i otwarcia właściwego pola dla jego wielkich i niezaspokojonych ambicji. Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma czwarta. Koniec drugiej ścieżki.